bardzo silnie swoją wiarę w Chrystusa. Diabeł ma to do siebie, że on, e, kiedy już jest zidentyfikowany, to jeszcze się nie rusza. Kiedy ty do niego zaczynasz mówić, to on już wie, że jest końcówka jego działania. Tak? Ale kiedy mu przypomnisz, teraz ważne żeby przypomnieć, ja nie wiem na czym do końca rzecz polega, ale demony są słuchowcami. Polega na tym, że one e, im dogłębniej, im mocniej słyszą od ciebie, ta? Że Ty należysz do Jezusa. I Ty mówisz, ja teraz w imieniu Jezusa tu występuję. Ja tutaj nie mówię do Ciebie teraz duchu porządliwości e, w imieniu mojej duszy. Okay? Ja nie mówię do Ciebie teraz duchu porządliwości w imieniu Artura Celulickiego. Ja mówię w imieniu Jezusa z Nazaretu. Po czwarte, jeżeli będziesz widział grzech przy tym, wyznaj ten grzech, proszę Cię. Bardzo często demon jest związany z jakimś grzechem. Możesz mieć... Objawienie od Boga jakiegoś grzechu. Możesz mieć takie objawienie. Wtedy wyznaj ten grzech. Obmyj się w krwi Jezusa podczas tej modlitwy i na nakaż demonowi wyjść. Bardzo często wygląda tak, że po prostu ty wyznasz grzech, następnie powiedz: wyjdź teraz demonie w imieniu Jezusa. I on natychmiast wyjdzie. Bo jego blokował tylko Twój grzech. Jakby on był dla niego jak poduszeczka. Ten grzech był utrzymywany w Tobie. Na przykład byłeś przekonany, że. E, Powiedzmy, nie musisz, e, no nie wiem, być uczciwy. zawsze. Mogłeś na przykład mieć takie, takie myślenie, że nie zawsze musisz być uczciwy. Albo na przykład myślałeś sobie, że jak sobie od czasu do czasu obejrzysz pornograficzny film, czy tam coś, to, to, to nic się nie stanie. Albo na przykład byłeś przekonany, że nic strasznego takiego obgadać kolegę, czy koleżankę, czy brata z kościoła, czy siostry. To takie, takie ta wymiara poglądów. Wiesz, to Najlepsze te wymiany poglądów, wiecie gdzie są? Na modlitwach wstawienniczych, to jest mistrzostwo świata. Kiedyś to zobaczyłem. Słuchajcie, to będzie też postęp, na w ogóle wiesz, bo, bo zobaczyłem jaka jest nędza moja. Zobaczyłem, że nasze modlitwy wstawiennicze kiedyś lata temu wyglądają w ten sposób, że wyciągaliśmy wszystkie płety na ludzi. Tak wyglądają nasze modlitwy. Żebyśmy, oczywiście, jaka była nasza motywacja, żebyśmy wiedzieli o co się mamy mordować. Prawda nie była taka. Prawda była taka, że to była pycha duszy naszej. Chcieliśmy e, na tych modlitwach być bardzo duchowi. Tacy duchowi, że czuliśmy się lepsi od nich. Oto my, elita, modlimy się o nich. Rozumiesz, o co chodzi? A potem Bóg to mi pokazał parę rzeczy w Biblii. I pokazał mi, jak się modlisz o kogoś, tak? Jak Ty go kochasz, to identyfikuj się z Nim. I potem ja się nauczyłem, że klękałem przed Boga, mówię, Panie, Proszę cię, pomóż temu człowiekowi. To jest mój przyjaciel. I jest mi bardzo przykro, że on jest w takim stanie. I pokara. Kiedyś, wiecie, Lester Samra taki był. On leżał na ziemi i mówi: Panie, tak mi przykro za tym miastem. On tak się modlił miasta. Tak mi przykro, ojcze, że tak jest w tym mieście. Ojcze, ja modlę się o to miasto. On, rozumiesz, on się czuł częścią tego miasta. On się czuł częścią tego narodu. W Kościele ludzie, e, jak się modlą o Kościół, o swój Kościół, to często się modlą w sposób, że wyciągają wszystkie błędy, i stawiają siebie jako takich wielkich stawienników tego Kościoła. Ja mówię, powinieneś wyjść tam do dawno już, bo ty nie jesteś żaden stawiennik Kościoła, tylko ty się puszysz. Chcesz o co Albo powinieneś spokutować. A więc wyznaj każdy znany ci grzech. Pokutuj z tych wszystkich grzechów, to odwróć się od niej. Jeżeli zobaczysz, że były jakieś związki z okultyzmem twoje lub twoich przodków, może będziesz widział to. No, ja to jest znajdę po prostu podczas tej krótkiej jest. Odcinam się od tego. Odcinam się. Moja babcia była na przykład okultystką. Też nie mamy na to czasu, ale babcia była okultystką. To nie była okultystka w stylu czarownica z wielkim czepkiem. Wiesz o chodzi? Ale babcia, słuchaj, po prostu wszystko musiała mieć tak jak to babcia. Buty jej kiedyś postawiłem na stole, to bym dostał się złe od razu. Buty na stole? Ktoś umrze? To dla mnie wtedy było dziwne. Potem się zastanawiałem już tak na logikie, co ma wspólnego to, że się buty na stole stawia? Ja już na logikę mówię, chleb jak i odwrotnie położyłeś tą mąką do góry, proszę Ciebie, to od razu do Ciebie leciało. wiesz co to będzie? Nie wiem, co to będzie. Pogrzeb. <grym> mówię, pierwszy skinheadzik, których znałem, to była moja babcia i dzianek, bo oni mieli wspólności faszystowską. Oni nienawidzili Żydów. Dziadek to pluna, jak Tylko widział wszędzie Żydów i bolszewików. Tfu, tfu! mówi człowieku, komuniści! Proszę Ciebie. on bez przerwy jechał z nimi, a bab, A babcia okultystka. A więc jeżeli zobaczysz jakąś tam babcia, okultystkę ciotkę, to odetnij się od tego w imieniu Jezusa. To nie mam z tym nic wspólnego, bo ja należę do Chrystusa Jezusa. Do Chrystusa Jezusa. Jak kiedyś na święto zmarłem, poszedłem najpierw na, na, na grób, mojej jednej rodziny, powiedziałem, odcinam się od całej rodziny tej. tej. Potem poszedłem na drugi grup, odcinam się od całej tej rodziny. Mówię, ja mam w sobie krew Chrystusa. Nie mam nic wspólnego z moimi przodkami. Tak? Spędziłem święto zmarłych. Odciąłem się od wszystkich zmarłych. Bo Bóg jest Bogiem żywych. Żywych, a nie martwych. Przebacz innych. Jeżeli zobaczysz, że komuś nie przebaczyłeś, przebacz każdemu człowiekowi. Przebacz, po prostu człowiekowi. Będziemy się teraz modlić. Grzegorz, będziesz mógł zagrać? Bardzo proszę. Będziemy się modlić i chciałbym, żebyście e, w ten sposób e, ja, ja, ja będę wymieniał. Ja, będę, ja wymienię podstawowe byty demoniczne. I będę nakazywał im odejść. Czyli ja się będę zgadzał z Twoją modlitwą w danej chwili. Będę się zgadzał A więc jeżeli Ty w tym momencie też będziesz mówił odejdź, to ja też będę mówił odejść będziemy będziemy w zgodzie. Czyli to Cię będzie wzmacniać. Potem e, będę chciał poprosić e, każdego z Was, kto potrzebuje uzdrowienia. O tej Kto będzie potrzebował uzdrowienia fizycznego? E, jak Większość z Was wie, ale są tutaj takie są, są osoby świeże i żebyście też wiedzieli, że nie musisz chorować, że przez nich Jezus możesz zostać uzdrowiony. Że dwa tysiące lat temu Jezus na Krzyżu Golgoty każdą chorobę. I kiedy tutaj wyjdziesz do modlitwy, to ja przechnę tą chorobę i na ciało, aby się zregenerowało. Pomodzą się też, się też ze mną kilka osób od Osoby, które Poruszają się również w dorach zdrowia. i na manifestacja Bożej Mocy. Następnie Cię pouczę, co masz zrobić, aby to utrzymać. Siedźcie sobie po prostu, i e, jeżeli będziesz odczuwał.